Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Podcastofonu. Zapraszamy do słuchania. Witam serdecznie. Z tej strony Jacek Kuchni z A z tej strony Paweł Prokopowicz. Witamy, witamy. 42 tydzień Podcastofon. Zaczynamy od 19 października 2012 roku podcastem Beskitu, a recenzję złoży Paweł. Tak, ale zanim, zanim przejdziemy do Beskitu, jeszcze zacznijmy do katalogu. Dwa nowe podcasty, Dekompresor, i magazyn F1. Jeden z nich traktuje o, czyli dekompresor traktuje o technice, o komputerach, elektronice, internecie. komputerach i okolicach, a drugi, tak, a drugi o Formule 1. A z, a z katalogu zostały usunięte? Natomiast wylatują z katalogu dwa, trzy podcasty. Masa krytyczna, taki najbardziej znany, przez rok się nie ukazywał. Ernest Cast, który również przez rok nie wypuścił żadnego odcinka oraz Igor zna słowa. Też przez rok nie było żadnego odcinka. A zatem y, zaczynamy przegląd. 19 października ukazał się odcinek Lubię Bzy Nocą podcastów Bez Kitu. Ja Ci powiem, Jacku, że to był bardzo fajny odcinek, ale od drugiej połowy. Pierwsza połowa, no, taka jak zwykle można by rzec, czyli nie spodziewajmy się niczego nieoczekiwanego, ale druga połowa... No, to już są piosenki w stylu karaoke, z tym, że panowie nie śpiewają y, słów oryginalnych tych piosenek, tylko na poczekaniu wymyślają swoje. Ach, co tam się rodzą za opowieści, Jacku? Odsłuchaj sobie ubaw popachy, będziesz leżał na dywanie i się turlał. Ja bym chciał, żeby panowie nie robili odcinków, tylko śpiewali te piosenki. Naprawdę, mogliby zrobić dużo większą karierę. dobrze. Również 19 października podcast siódma Niebo. Kazania pogrzebowe, część pierwsza. I tutaj pojawia się dawno, dawno niesłyszany ksiądz Piotr Natanek. Niestety w trochę smutnych dla niego okolicznościach, bo jest to pogrzeb jego ojca. No i tutaj słyszymy właśnie transmisję z tego kazania. Czy powinniśmy żyć dla siebie? Czy powinniśmy żyć dla Boga? Jak to wygląda? Co byś tu jeszcze chciał dodać? I, co, i jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, w jaki sposób możemy pomóc osobom zmarłym, czyli który które nie mogą już sobie pomóc według teorii właśnie a, takiej ideologii chrześcijańskiej. Kościoła kapolickiego, tak? tak. Hmm. No dobrze. Czyli wiadomo, mo można sięgnąć i też sobie przesłuchać. Nie jest długi podcast, a być może dla Was ciekawy. Tak. 19 października również agent Tomasz, ten system nie lubi ludzi. Słuchaj, tutaj jestem bardzo zaskoczony tym odcinkiem. Otóż prowadzącemu zepsuł się komputer, poszły wszystkie dżingle i Całe zaplecze tego podcastu runęło w gruzach, ale on, niestrudzony, bierze gitarę, robi dżingle na poczekaniu i omawia nam kolejny tydzień. Wyciąga gdzieś tam z rękawa takie ciekawostki, o których nie mieliśmy pojęcia, a które są naprawdę szokujące. Między innymi budowa tego szpitala w Łodzi, która trwa już długo, długo. Ponad 35 lat i szpital do dziś nie funkcjonuje, a pochłonął jakieś gigantyczne pociągi pieniędzy tego typu i inne jakieś historie niesamowite serwuje nam agent Tomasz. I co na to premier? I co na to premier? Wspomóżcie chłopaka, jeżeli lubicie ten podcast, bo zbiera obecnie na nowy komputer, na sprzęt do nadawania. Mnie się ten odcinek bardzo podobał. Ok, lecimy dalej. 19 października również Podcast Karpiowy i tutaj 16 odcinek Dnia w 11 Smakach. Czyli recenzja książki z zbioru opowiadań wydanego przez wydawnictwo Orbit, traktujące o tematyce halloweenowej czy okolicach tego, ponieważ niedługo będzie właśnie święto Halloween w takim anglojęzycznym, saksońskim tak. świecie. A czy te opowiadania są dobre, czy nie są dobre? No posłuchajcie, tutaj Agnieszka wprost mówi, czy coś jest dobre, czy wręcz przeciwnie i nie zostawia suchej nitki na niektórych opowiadaniach z Takie tego zbioru. Polecamy tak. do słuchania bardzo przyjemny podcast. To już będzie koniec 19 października, przechodzimy do 20 października, 20 października tak. otwieramy podcastem Pana Ujemnego, czyli... Przemek Travelcast, a właściwie Travelcastik 04. Przemek jest gdzieś na wyspie, gdzie są dziwne zwierzęta. A gdzie on jest? I co tam można zobaczyć? No, polecam odsłuchać, bo bardzo, bardzo ciekawa ta wyspa i bardzo ciekawy odcinek. Powiem tylko króciutko, że ta wyspa jest bliżej Jacka ja niż my. Ja jeszcze to, że e, ujemny, znany jest, że już, czy odwiedził już wiele dziwnych miejsc i jeżeli... To, i wyobraźcie sobie, jakie to miejsce jest, jeżeli on sam jest zaskoczony. <śmiech> bardzo fajny. E, polecam do odsłuchania zdecydowanie w tym tygodniu pozycja obowiązkowa co do podróży, teraz skoczymy na podróż krótką do Belgii otóż Bania w podcaście o piwie omawia w 108 już odcinku belgijskie piwo leszów Blond nie wiem czy dobrze wymówiłem, on też tego nie wie ale wie jak to piwo smakuje piwo przeleżało w lodówce ponad rok dostał je od kolegi w parze z drugim jeszcze piwem z tego browaru a czy warto takie piwo wypić i co o nim sądzi Bania, co jest na etykiecie, tego dowiecie się z odcinka. My tego Wam nie powiemy, ale jeżeli jesteście piwną z makoszem, to pozycja moim zdaniem no, obowiązkowa. Ja ze swojej strony dodam, że długość podcastu to 13 minut 17 sekund, więc niedługo, a piwo miało 8%, tyle. Rąbka tajemnicy uczniem. Następny podcast, będzie, który się ukaza 20 października, będzie opowiadanie pastora, przedsiębiorcy, czyli Andrzeja Burzyńskiego zatytułowany podcast jest Czy Kiosaki zbankrutował? A w zasadzie to jest pretekst, mm -hmm. gdzie Andrzej opowiada o tym, jaki sposób traktują nas współczesne media. Jak robią nam wodę z mózgu. Także tak, tytuł praktycznie mówi o tym, że koniec świata. A treść artykułu na przykład mówi: Koniec świata. Papier toaletowy w ubikacji się skończył. I tak to łowi się łowi się właśnie duszę na to, żeby kliknąć, żeby przeczytać i trzeba naprawdę na to uważać. Okej. A i w tym momencie już kończy się 20 października i przechodzimy do 21 października, w którym ukazał się podcast SPS, czyli... Subiektywny podcast sportowy. Oj, dobry, to był odcinek Marta. dobry, 162 już. Jesień zaskoczyła murawowców. No i o czym tutaj panowie traktują? Odcinek długi, soczysty, wiele, wiele wątków. No główne, oczywiście to jest mecz na Stadionie Narodowym, a właściwie okolice tego meczu, kulisy. Dlaczego napadało? Dlaczego panowie, skąd panowie biorą no. prognozy pogody? I chyba, że z Onetu, bo mają zawsze taką jakąś nie bardzo. Kto zawinił? Kto był odpowiedzialny? Kto decydował? Ile było tych ośrodków decydujących o tym, czy ten dach ma być zasunięty, czy rozsunięty? Gdzie są niedoróbki jeszcze na tym stadionie? I inne ciekawe ciekawostki. No. Ja powiem szczerze, myślałem że to, myślałem kiedyś, że to jest podcast typowo sportowy i że on mnie nie zainteresuje, ale chyba od trzech albo od czterech odcinków słucham wszystkich od deski do deski, bo to nie jest o sporcie. A ja tak, to ja jest wspaniały ja podcast tak, o życiu. Właśnie, o tym, że południe, znaczy kiedy jest południe, o prze próbie przesunięcia południa z godziny 12 na 15, na przykład może, o dodatkowe, tak, tak, tak. o technice, którą stosowali kozacy, o niewiarygodnym meczu e, Niemców ze Szwedami i również taki troszeczkę około historycznych różnych takich ciekawostek, zwłaszcza z Ligi właśnie tej tutaj e, niemieckiej i to, co Paweł powiedział, to też potwierdza. Słuchajcie, podcast jest naszpikowany po prostu ciekawymi, niesamowity, niesamowitymi opowieściami i naprawdę ja gorąco go polecam. No nie wiem, jakim, jakim cudem go dotychczas omijałem. Ech, to chyba będzie typ tygodnia, ale o tym powiemy na końcu. Dobrze, również 21 października w podcaście Kazania Księdza Piotra mamy retransmisję Kazania z 21 października, którego tematem głównym są małżeństwa w oczach Kościoła Katolickiego, rozwody, czy też czy, czy w ogóle są rozwody i jak ludzie traktują, w jaki sposób ludzie traktują ten sakrament. Czy traktują go tak, jak powinno się, czy on jest nierozerwany, czy, czy, czy ludzie w ten sposób go traktują no Warto posłuchać, myślę. Tak. I to zwłaszcza. Co byś chciał jeszcze dodać? Zwłaszcza powinni tego podcastu posłuchać nie tylko stare pary małżeńskie, młode pary małżeńskie z jakimiś przejściami, ale i pary narzeczeńskie, które może inaczej potraktują tą instytucję, jaką jest małżeństwo. Niektórzy twierdzą, że jest to przez przeżytek, niektórzy uważają, że stare, dobre, mocne podstawy, na których można oprzeć swoje życie z drugą osobą. To ze swojej strony tylko tyle obiektywnie patrząc, koń to przyżytek powiedział Kargul do Pawlaka. Ja to właśnie na myśli. Kończymy 21, przechodzimy do 22 października. A tutaj, słuchaj, tak, Michał Ochnik, dziennik pokładowy i powiem Ci, że to jest podcast, w sam raz do posłuchania dla Kamasza. Dlaczego? Cyberpunk, science fiction, cyberpunk, gry w tym odcinku, gry komputerowe, Deus Ex, cała trylogia tych gier. Także te, te, tematy takie, mówię, typowo dla Kamasza. No i jeżeli jesteście... E, jeżeli ciekawią Was którakolwiek z tych rzeczy, czyli cyberpunk, science fiction, gry komputerowe, to ten odcinek jest dla Was. Michał żali się trochę w opisie tego odcinka, że nagrywał go na raty. Trochę mu to było nie w smak, ale w sumie gadanie cieka gadane to on ma i ciekawy jest ten odcinek. Do posłuchania. 22 października również Marcin Czerczak, Pichontem, zwany w podcaście Pichontarium emituje odcinek podcast Nie Teges. O czym ten podcast? No tutaj mamy pytania i odpowiedzi, czyli odpowiedzi na różne maile, komentarze w odcinkach i pytania, które kierują do niego słuchaczy. No właśnie, bo tutaj on się chwali tym, że został zaproszony na jakieś takie ważne sympozjum dla różnych emisariuszy w internecie no i pomny tych, czego, tych, tych uwag, które wysłuchał na tym sympozjum postanowił je wdrożyć w życie i dlatego odpowiada na komentarze i uwagi, które zamieścili jego wielbiciele i słuchaczy. Mhm. I to jest w sumie dobra rada dla nas też, Jacku, w naszym podcaście noż Widelec, będziemy musieli wrócić do tego, co obiecaliśmy, odpowiadać na różne zapytania <śmiech> i pewnie każdy powinien w ten sposób właśnie robić, czyli Słuchać słuchacza No wiesz. Yy, I wchodzić wchodzi w interakcję. No, no teraz jest, wiesz, to jest samo pytanie, bo jeżeli ktoś publikuje jakiś podcast, albo inaczej, jeżeli podcaster publikuje swoje dzieło pod tytułem podcast i jest taka zakładka czy rubryka e, komentarze, a tutaj swego czasu wielu różnych podcasterów żaliło się, że ilość komentarzy spadła, po czym ktoś daje jakiś komentarz, a ten podcaster w, w następnym i w następnym odcinku ani B, ani me, ani kukuryjku do tych komentarzy, no to w tym momencie, wiesz, mm. słuchacze przestają pisać. No może i tak. Ja powiem Ci, do posłuchania ten odcinek polecam. Tym bardziej, że jeżeli jesteście słuchaczem tego podcastu, to być może znajdziecie tam odpowiedzi na swoje pytania. No właśnie. A powiedz mi, Jacku, na co premier chce wydać prawie bilion złotych? Pyta Martin i Hugo w podcaście Wydanie Góry z Hugo. Jest trzy to godziny. Jest audycja z Kontestacji 3 godziny, daj pan żyć. Dobrze, no co? Ja, ja ci powiem szczerze, że on, tradycyjnie chce wydać pieniądze na coś, co jest nikomu niepotrzebne. I tutaj wiesz, skłaniam się do tego, mm. że po prostu wiesz, ja wam zabiorę pieniądze, a potem wydam je na coś, co wam się wydaje, że to jest waż, bardzo ważne. I to wszystko. No właśnie, tutaj jest. Z słowo o redystrybucji, o tym, że jak się komuś daje, to gdzieś te pieniądze trzeba zabrać, albo je inaczej przeksięgować, albo pokazać w inny sposób, albo część może gminy zapłacą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj powiem Ci, że niecałe trzy godziny jest o tym ekspoze premiera, bo tutaj głównie tego dotyczy ten tytuł. Sporo jest o przedszkolach, o żłobkach, tam słuchacze dzwonią i no, audycja idzie w takim dosyć ciekawym kierunku, ale 3 godziny. Masakra. Kto to ma czas tego przesłuchać? Jeżeli masz czas, to posłuchaj, bo ciekawe było, ale proszę Was, trzy godziny... To mi przypomina stare czasy siódmego nieba i narzekania. No dobrze. Kolejny podcast w naszym katalogu to Tyflo Podcast. Tyflo Podcast w Radiu N. Czynności życia codziennego. Tutaj też długi odcinek. Jesteśmy już 23 października i tym razem Michał Dziwisz i Alicja Witek rozmawiają na temat czynności życia codziennego, czyli jak się ubierać, jak prać, jak sprzątać. Oczywiście to jest wszystko dla ludzi niewidomych. Jak sobie poradzić z różnymi takimi rzeczami. I powiem Ci, że ten podcast a, wysłuchałem z bardzo dużym zaciekawieniem. Na wiele spraw otworzył mi oczy. No, widzisz. I powiem Ci, że on jest nie tylko dla ludzi niewidzących, bo te porady, które Ala daje, są, powiem Ci, że w dużej mierze, w bardzo dużej mierze, bardzo cenne też dla no. ludzi widzących. Czyli na przykład segregowanie prania, żeby sobie, nie po, żeby sobie go nie pofarbować, sprzątanie łazienki, że na przykład wiesz, jakieś tam spreje są takie, że możesz popryskać coś obok, a jeżeli jest jakaś pianka albo jakaś szmatka nasączana, to już po prostu nie pobrudzisz niczego innego. No zwłaszcza to jest dla właśnie osób niewidomych ważne. I Dużo, dużo takich rzeczy o których naprawdę warto posłuchać, jak sobie zorganizować kuchnię, jak sobie zorganizować na przykład, jeżeli nie widzisz narzędzia kuchenne. No na przykład wyobraź sobie, że płyta jest gorąca, prawda, płyta ta, ta elektryczna w kuchni i naklejają sobie tam ludzie specjalne takie silikonowe, wiesz, znaczki, gdzie co jest, jakie pokrętło i tak dalej. No masa, masa informacji naprawdę bardzo cennych, a mówię, dla mnie bardzo ciekawych i niektóre rzeczy też które możemy my wykorzystać w życiu bardzo mi się podobała ta audycja, bardzo ciekawa dobrze, da, dalej mamy dziwne informacje Dziwne informacje, tak. Bip, bip, bip, bip, bip. to jest podcast do odsłuchania niestety tylko ze strony i tutaj kolejna nasza prośba do Iveliosa i Maurycego hawranka, żeby coś zrobili w kierunku takim, żeby wreszcie mógł plik MP3 wylądować w Rezesie, żebyśmy mogli sobie go pobrać i zabrać w drogę a nie słuchać przez stronę a, no i co tutaj mamy co tutaj mamy, panie kolego? Co mamy? Ja nie wiem, co mamy, bo ja słucham podcasty, które mogę zabrać ze sobą. Nie będę już więcej już się, ja już no się, nie tej... będę więcej naginał do tego, żeby po prostu, że muszę włączyć komputer i słuchać podcastu. Bo to ta idea nie polega. Dobrze, na... to w, słuchaj, robi. Moim zdaniem. Audycja 4 minuty. Jest tam parę tematów, o których można by powiedzieć, ale robimy focha i skaczemy dalej. W takim razie prosimy, żeby tak zrobić, żeby plik był w RSS-ie i żeby można go było ściągnąć Dziękuję i bardzo. zabrać. <grych> Pozdrawiam. <grych> no 23. i teraz dalej. Spektrum Rozwoju. 23. Spektrum Rozwoju. Nagranie audycji Frutozofii. Słuchaj. Gościem była Ani Eweliny. Była, była Alani Satori i Krysia Ziemba. Krysia opowiada o tym, jak to złamała sobie chyba rękę i w międzyczasie wpadła na pomysł, żeby powołać do życia coś takiego jak fundacja frutozofii. No, frutowoce, czyli filozofia jedzenia owoców, i tutaj dziewczyny opowiadają o tym, w jaki sposób promować jedzenie owoców, dlaczego to jest zdrowe, dlaczego niektórzy ludzie, a na przykład małe dzieci, też nie wiedzą, nikim nie wpaja, że to jest zdrowe, o tym, że chcą tam w szkołach promować właśnie jedzenie zdrowej żywności i owoców. No i takie okolice, poboczne tematy jedzenie surowej żywności i tak miło bija ponad godzina tej audycji. Ciekawa do wysłuchania, tym bardziej, że to tak w naszym trochę temacie, temacie zdrowego jedzenia, Jacku. Jak nie słuchałeś, posłuchaj sobie. Ja polecam. Ja też. Dobrze, 23 października również znowu mamy Pichonta, Marcin Czeczak, Podcast Pichontarium i odcinek Podcast, czy podcast przez C, czy przez K. No i właśnie tutaj, tak jak i w Głosowaniu w naszym katalogu widać. Dwie osoby poleca, dwie osoby nie poleca. Odwieczna zagwostka. Czy piszemy podcast przez K, czy przez C? Jak powinniśmy? Z czego wynika to, że powinno być tak, a nie tak? Jeżeli masz swoje zdanie, możesz skomentować ten odcinek, napisać w komentarzu. Jak uważasz, że jak powinno się pisać? Jak myślisz, Jacku? Jak? Ja jestem w tej samej w tej samym przedziale, którym jest Pichon, bo ja uważam, że podcast ma nazwę, jest to włas nazwa własna i należy ją pisać przez Ja Ci powiem, że dobry podcast, nieważne jak jest pisany, ważne, że się go dobrze słucha. Dla mnie obie formy są poprawne i ta wojna może nie ma większego sensu. Ok, 23 października, Spektrum Rozwoju, mamy kolejną audycję Myśli, Archetypy, Egregory, Kolektywna Świadomość. I tutaj dziewczyny zastanawiają się nad tym, czy Ty ja i czy wszyscy ludzie na ziemi Jacku myślą? To, co myślą, to sami myślą? Czy to może jest jakaś kolektywna świadomość i te myśli nie są w ogóle nasze, tylko one już gdzieś powstały albo ktoś się nam mm, wkłada do głowy? No i tego typu zagwostki filozoficzne. Dlaczego niektóre rzeczy robimy, powtarzamy, odtwarzamy bezmyślnie, bo robili tak nasi ojcowie, dziadkowie, babcie, prababcie i tak dalej. Czy to wszystko, co robimy, to jest nasze, czy to jest taka wyłczona forma no. dla mnie to taki troszeczkę sabaczarownik jest w tym odcinku ale można posłuchać po, po, no jakby zmierzyć się, tak. zmierzyć się z tym co mówią dziewczyny i pomyśleć czy to jest czy, czy my myślimy podobnie czy nie ja bym się z tym nie zgodził ale to jest moja opinia Dobrze. dalej dobra no i teraz tak 23 października bardzo obfity był w odcinki odwyk. Martin Lechowicz niech żyje bieda w tym odcinku Martin, oglądałem to akurat ze strony, bo coś nie chciało mi się pobrać, Martin siedzi na wyrze, na tym wyrze zanim jest mega, mega bałagan, porozrzucane jakieś papiery, worki, nie wiadomo co, dosłownie wygląda jak bumeland, jakiś żul i opowiada dlaczego to lepiej jest być biednym, niż być bogatym, dlaczego to właśnie bieda jest bardziej pożądana, że nic nie posiadasz, to o nic się nie martwisz. No i tak dalej, i tak dalej. Katka, szmatka. No, trochę dziwne takie, wiesz? Właśnie w tym temacie. No to jest trochę dziwne, bo jednak... No dziwne, mnie się to nie podobało za zbytnio. To jest jeszcze w ujęciu takim, powiedzmy, jak co Biblia mówi na temat pieniędzy, bogacenia się, na temat, właśnie, biedy. Ale jakbyś posłuchał kazania księdza werbisty Jacka Gniatka albo pastora przedsiębiorcy, to byś stwierdził całkiem inaczej. Także tu jest dowód na to, że jedna książka ma wiele interpretacji, i każdy ma, znajdzie w niej dowody na to, czy tezy na potwierdzenie swojej teorii. Otóż to, dobrze, panie kolego, i teraz mamy tak. Bar Karola, Paweł Barman, yy, odcinek 22, Pończoszki. I co byś ty tutaj, mój drogi, powiedział? Ja, ja bym powiedział, że to jest taki krótki podcast yy, albo tłumaczenie jakiejś piosenki, tylko że ja za bardzo nie słyszałem, co śpiewa ten pan yy, oryginalny. Słuchaj, mnie na pierwszy ogień od razu skojarzyła się piosenka Syrza Gasburga, Żytem. Pamiętasz taką piosenkę? Tak, pamiętam. No i to jest moim zdaniem parodia tak, takiej właśnie piosenki, albo zespołu Era też w takim klimacie. Mm -hmm. Moim zdaniem parodia jest udana i ja się ubawiłem setnie przy niej. E, natomiast na końcu tego odcinka jest pół minuty i <ścisz> ciszy zupełnej. Ja się tak zastanawiałem, zastanawiałem, nawet konsultowałem to z autorem podcastu i on mówi, że to tak e, wyeksportował mu program mm -hmm. dwukrotnie, a ja mu powiedziałem, że może to i dobrze, bo to jest czas, żeby ochłonąć te pół minuty po tym ognistym, romantycznym, gorącym odcinku. A tak jak ksiądz, po wygłoszeniu kazania siada i czeka jeszcze, żeby ludzie ochłonęli zanim staną i wy, wygłoszą krescendo. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobrze. Znowu 23 październik. Bardzo, bardzo obfity dzień. I tutaj mamy masę kultury. Odcinek 21, masa kultury, komiksy i dobry dzień na szklaną pułapkę. <grych> o, Michał, Szymon, Adamus. Chyba ktoś tam jeszcze. Nie, Adamus. Tak. Opowiadają nam m.in. o komiksach w Polsce o komiksach w Polsce i w porównaniu z innymi e, krajami, np. Francją. I to komiks jest o wiele, wiele bardziej popularny niż w Polsce i tutaj jest temat pewnie dla Godaja i jego, i jego kolegów, a również dla czytelników komiksów dlaczego komiks no, jest, jak to mówią, w takiej czarnej dziurze w Polsce, jak tam Empik się do tego przyczynił, jak komuna przyczyniła się do rozwoju pod, tego, do rozwoju komiksów wcześniej, cóż tam jeszcze o pewnej grze XCOM chyba Później o audiobookach, że audiobooki są y, fajnym sposobem na nudę oraz y, dobre są do biegania. No tu pewnie niektórzy się zgodzą, niektórzy nie. Później o pewnym filmie, z tego co pamiętam, Dread 3D oraz, jak to tytuł sam tego odcinka mówi, dobry dzień na szklaną pułapkę. Tutaj odnośnik jest tego tryptyku, tak? Odnośnik do, odnośnik do szklanej pułapki, czyli Die Hard, i podobno nowa część tego filmu ma się nazywać Good Day for Die Hard, czyli po polsku w tłumaczeniu zgodnym z pierwszą częścią będzie dobry dzień na szklaną pułapkę. Ogólnie no, taki dość naszpikowany, też zabawnymi sytuacjami odcinek, który myślę, że warto wysłuchać, bo on mnie zaciekawił. I również 23 października ukazała się czerwona pigułka Osteoporoza, część pierwsza. Osteoporoza może dla młodych osób to jest rzecz bardzo odległa jeszcze i z, o której zupełnie nie myślą, a może to błąd, bo trzeba o tym myśleć przez całe życie. Osteoporoza to no, choroba kości, Znikającej kości, znikających, łamliwych kości, która może grozić każdemu z nas. Tutaj jest mowa o tym, że co druga osoba ląduje na wózku, a z operowanych osób co druga żyje bardzo krótko już później. Tak. Także rzecz nie jest błaha i tutaj jest mowa o tym, że tak jak to mówią w telewizji, w reklamach serek to wap, a wap to kości, a tutaj no, jest powiedziane, że być może nie do końca jest to dobry tok myślenia, bo czasami to mleko, a zwłaszcza takie UHT, może być wręcz szkodliwe dla naszych kości i może zabierać, zabierać wapni. Dobrze. Paweł, powiedz mi tak szczerze, czy, czy po tym odcinku Ty przestaniesz pić mleko? A czy swojemu dziecku już nie wiesz, podawał mleka? Wiesz, co nie, na pewno nie, ale powiem Ci, że jestem zdecydowanie przeciwnikiem mleka UHT. Już od dawna. Ponieważ nie ma ono żadnych wartości. A na pewno takie mleko, czy śmietana wiejska, czy masło od, od Pani z targu jest dużo, dużo lepsze niż takie ja złote. i to popieram. Oczywiście. Każdy, kto mm -hmm. ma taką możliwość, niech to robi. Niech rozrasta się ten handel, powiedzmy taki um, handel miastowy. To się zwracam do tych, którzy żyją w mieście czy na przedmieściach, żeby od nas znaleźli, że takiego regionalnego, miejscowego producenta, farmera i żeby się skrzyknęli z kimś tam jeszcze i zamawiali u niego, żeby on to produkował i żeby, i żeby to się kręciło, to ja jestem za tym, ale nie wyobrażam sobie, wiesz co, ja ja stosuję się w pewnym sensie, stosuję się, ale to nie jest akurat na to temat, ale stosuję się w pewnym sensie do tego, co słyszę w czerwonej pigułce i u tych czarodziejek słowa Eweliny i tej drugiej pani, ale na myśl taką, mhm. że ja jakbym przestać pić mleko, no to wiesz co, to mi się płakać chce. Wiesz co, no to jest kwestia indywidualna każdego, ale tutaj chodzi o to, żeby nie przesadzać, żeby nie jeść non-stop mleka na okrągło bo praktycznie trzy razy dziennie, bo możesz zakwasić sobie organizm, bo jest to niekorzystne, żeby a spożywać te produkty dobre, jeżeli już spożywasz, a nie takie wiesz jogurciki non stop, jakieś serki, które tak naprawdę mają sztuczne barwniki, jakiś tam sok z buraków, troszkę konserwantów, prawda jakaś żelatynka i jest i mamy i mamy i plus ekstra wsad na przykład y, białka i plus ekstra wsad wapnia. Okay. Także tutaj no jest taka ja myślę, że to, jeżeli ktoś jest świadomy tego co je, to jakoś tak wiesz mądrze odbierze ten odcinek i Przemyśli sobie po prostu. Dobrze. I tutaj no, w tym względzie akurat polecam. Dalej. Dobrze, nas. 24. Ukazał się podcast 42. który omijamy. Nie będziemy oczywiście go omawiać. A co, zalatuje? <śmiech> Nieświeżością? <śmiech> no nie, podcastofon, nie OFO. Ja Zalatowałem. 24. Ania i śmiech, czyli podcast Inny Koncept, czyli Paweł Duraj z tego wasz podcastu mhm. ma taką śmieszkę Anię i Ania opowiada dlaczego się śmieje i jakie są przyczyny tego stanu no, Słuchaj, no, jak to mówiła Ania że jej tata mówił, że ty to jesteś wesoły człowiek, gdzie pójdziesz to się z ciebie śmieją są takie osoby, <śmiech> tak. które wzbudzają, wzbudzają powszechny śmiech w każdej sytuacji, ale ja wiem czy to źle, Nie. sam też często staram się prowokować ludzi do śmiechu i powiem ci, że śmiech to zdrowie śmiech rozładowuje emocje y odstresowuje i lepiej śmiać się niż płakać, no, Lepszy jest zbiorowy śmiech niż zbiorowy płacz. Masuje przeponę również, proszę Pana. Może nie jest to jakiś super temat na odcinek, ale powiem Ci, że ja się uśmiechnąłem parę razy i myślę, że w ten sposób można do tego podejść, na luzie oczywiście, bo to jest, to jest podcast rozrywkowy mhm. i jeżeli dziewczyna też nie widzi w tym nic złego, wręcz propaguje to, że, że można się śmiać samego siebie, to, to jest, uważam, bardzo dobre i zdrowe podejście. Mm -hmm. No i teraz.. Chociaż, chociaż Paweła mógłbym poprosić, jeżeli nas będzie słuchał, żeby kurczę jakieś jednak bardziej konkretne tematy wymyślał na odcinki, bo ostatnio nas raczy takimi właśnie lightowymi gdzieś takimi, mm -hmm. mam wrażenie, nie do końca przemyślanymi temacikami. Mm -hmm. No dobrze. Okej. Okay. Teraz już przechodzimy do tematów aplowych, którymi żył pewnie cały świat, bo stadionem żyła cała Polska, a tutaj kurczę cały świat. Czekał w bloku już ze swoimi kartami kredytowymi, żeby coś kupić nowego. Uh -huh. I mamy nadgryzienie rozmowy o Apple. Odcinek Live numer 3. A Little More Live. Uh -huh. Pan, tutaj panowie przed tą konferencją, przed, przed konferencją, na której Apple prezentuje iPada Mini oraz nowe iMaki. I dużo, dużo nowości. Siadają w MacLive Cafe w Warszawie wraz ze słuchaczami i zastanawiają się, co też będzie prezentowane, czego możemy się spodziewać i jakie mają oczekiwania. I tak oczekując właśnie na tą, na tą konferencję rozmawiają sobie na te właśnie aplowe tematy. Można posłuchać, jeżeli, jeżeli Wy byliście, oglądaliście tę konferencję, czy tam zamierzacie kupić jakiś sprzęt, jesteście gikami. Odsłuchajcie sobie. A tylko przypomnę, że ta, tymi panami byli pan Dominik Łada, który ma nieziemski śmiech, pan Norbert mm. Cała, który przegra, przegrał e, konkurs na to, czy będzie mini iPad, e, czy nie będzie, czy nie? Paweł e, Piotrowski, czyli Scroll, który nadawał z, Sklorek, z, tak, tak. Nadawał mhm. z Edynburga i Wojtek Pietrusiewicz, którego Wojtek. miałem okazję poznać osobiście korzeniami z Wrocławia, teraz e, z Warszawy. Który, z którego czasami pozostali panowie się nabijają, a jest takim jest gospodarzem tego podcastu i czasami wie, więcej razy ma rację, niż nie ma racji. Ale jest taki szczególny, jeżeli... wiesz. Tak, słucham. No, ja, ja lubię Wojtka posłuchać. A jeżeli jesteście cokolwiek, robić jakieś zdjęcia telefonem swoim, to możecie wziąć udział w konkursie i jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, to tym, tym bardziej odsłuchajcie tego odcinka, bo można wygrać fajne nagrody. Właśnie i panowie twierdzą, że właśnie można również właśnie między innymi iPhone'em robić dobre zdjęcia i inne rzeczy i tu jest akurat, ja tylko na zakończenie wspomnę, że to jest jakby taka pierwsza część i ja, jeżeli tak się zdarzy, że oni będą słuchać tego podcastu, to ja przy okazji chciałem powiedzieć, że ja się zgadzam i to jest bardzo dobry pomysł, bo to nie jest w tym, w tym przeglądzie, nie będzie ostatnie słowo o aplowych urządzeniach i tem evencie, którym o którym opowiadał właśnie Paweł przed chwileczką. I to tyle. Mhm. Dobrze, no to słuch, przeskoczmy do następnego dnia i następnego podcastu w naszym katalogu. Dobrze. Tak. No to w tym samym skaczemy do następnego odcinka nadgryzionych. To jest Amerygnium, odcinek 101. I tu już mamy o szczegółach powiedział. Po wysłuchaniu tej konferencji tu mamy już po wysłuchaniu tej konferencji, panowie opowiadają swoje, jakby podsumowują tą konferencję, opowiadają co ich zaskoczyło, a były pewne zaskoczenia, co im się najbardziej podobało. I tutaj no mówią, że tak naprawdę chyba największym zaskoczeniem dla wszystkich Oglądających była premiera nowych iMaców, które są podobno śliczne, cienkie, tylko niestety trochę drogie. Tak, Zaskoczeniem ile dla kosztują? zwłaszcza tych, którzy no parę groszy dosłownie. Nie, nie wiem. Zależy, zależy od konfiguracji. No, podstawowe wersje. No nie wiem, bo z Polsce jakieś 9000, 8600. Mhm. Ale, ale co to jest, ale co jest Paweł, to co ty mówisz? To co to jest? IMac. No, iMac. Co to jest w ogóle iMac? No to jest komputer taki w monitorze jak gdyby. Czyli powiedzmy po ich niemu w ich świecie to jest komputer stacjonarny, po zakupie którego e, potrzebna jest. Że tak. do którego. No że w zasadzie e, przy zakupie tego komputera mamy wszystko, bo mamy i monitor, i komputer, klawiaturę, myszkę, myszkę, wszystko, no. Tak no dobrze, ale to tutaj może nie będziemy aż tak się rozwlekać, jeżeli ktoś, wiesz, czy cośkolwiek czuje temat, op, tematy aplowy, to na pewno już dokładnie wie, co było prezentowane za ile? Tak, tak, tak. Ja nie oczywiście się zgadzam w procentach z tobą, tylko ja chciałem dla tych, którzy by nie słyszeli tego podcastu, tego chciałem o tym powiedzieć. Mm. O, tak, tak. Bo generalnie tak jak mówisz, charakteryzację charakteryzująco się. No u, nas, u nas, ja tylko, tylko powiem, że u nas rzeczywiście w Anglii ten 21,5 calowy iMac kosztuje 1000, ponad 1000 złotów, 1099. Ja tylko chciałem powiedzieć, że rzeczywiście było zaskoczenie i tutaj właśnie między innymi oni o tym, co mi się podoba i nie podoba. Podoba mi się o tym, że oni mówią nie tylko o tym środowisku Apple'owym, ale również o konkurencji. Czasami się nabijają i to jest wesołe i to jest fajne, a czasami to jest nieśmieszne i głupie, bo i, I sami również z siebie się śmieją. I nawet właśnie mówią, że wiesz, ja tylko powiem o dwóch rzeczach. O zaskoczeniem było, właśnie był osławiony dlaczego o tym chcę yy, powiedzieć? O tym, dlatego że akurat firma Apple wpadła na pomysł i rozpropagowała, może nie wpadła na pomysł, a rozpropagowała coś takiego właśnie jak iPad, prawda? I zaskoczeniem było mhm. to, że po pół roku była kolejna odsłona tego. Jeżeli ktoś. No właśnie, ktoś kupił i tutaj teraz ma trochę. I oni że ta, Tak, powiem żalbo ta. ta. myślał, że przez rok będzie miał nowe urządzenie, ta. a tu niestety. Tak, tak, tak. No dobrze, do tego jeszcze wrócimy, ale panowie też zastanawiają się, co dla siebie mogliby kupić i jeżeli by ktoś chciał, to mogą odsprzedać swoje sprzęty już starszych generacji, nawet z autografem na przykład na obudowie, ja ci powiem szcz... jesteście fanem. Tak, ja Ci powiem szczerze, że to jest dobry pomysł. Ja osobiście, gdybym kupił, ja akurat poluję na, na laptopa 15-calowego, ale gdybym chciał 13-calowego, ja bym śmiało kupił od od jednego z uczestników śmiałbym kupił kupił taki komputer, ponieważ mhm. no ja akurat tam nie potrzebuję za bardzo tam retiny, czy za tym się nie, nie lecę, czy nie gonię, a tutaj mamy w zasadzie świeży sprzęt, bardzo mocno rozbudowany z pewnych rąk, ludzi, którzy korzystają z tego sprzętu na bieżąco i na pewno, wiesz, no to jest sprzęt już taki mhm. drogi i raczej tutaj nie ma powiedzmy możliwości jakiegoś, wiesz, no, że oszustwa, czy kupuje sprzęt tak. uszkodzony, czy w tym sensie, to mam na myśli, wiesz. Dobrze, a jeszcze, jeszcze tylko była jedna rzecz, którą poruszyli panowie, że te nowe sprzęty, pomimo tam, że mają powiedzmy w nazwie PRO, nie bardzo da się rozbudować. No i tu jest problem, że to wszystko w tej chwili zaczyna być konfiguracją taką, że Ty nawet nie możesz wymienić ramu, wymienić dysku, to wszystko jest zlutowane do... Ale ja, się, do, do ale ja Ci powiem, że ja się cieszę, ja się cieszę, bo dzięki mhm. temu, że się pojawiły nowości, to tamte komputery, które możesz sobie rozbudować, ich cena spada i one są stają się w zasięgu naszych kieszeń i możemy sobie, jeżeli mamy taką ochotę, bo oczywiście albo, albo mhm. nas te inne środowisko Windowsowe troszeczkę wkurzyło, czy jakoś, czy cokolwiek, czy, lub podoba nam się design Apple'owy, wtedy możemy sobie za przystępną cenę nabyć taki sprzęcik właśnie. Jesień. No dobrze. Okay. to Wystarczy. Co? Polecamy, polecamy temat ogólnie wiadomo znany. Jeżeli ktoś lubi, to i tak posłucha. Jeżeli ktoś nie lubi, to i tak będzie zioną ogniem siarką tak. i powie, że nie słucha, bo to jest o Apple. Tak. <gry> Przeskakujemy tym samym do tydzień 41. Live. Uroczyste otwarcie radia podcastofon. I tutaj mamy co? Mamy tego nie omawiać. W, w którym Jacku chciałem Cię pochwalić, że niesamowicie się tukłaś w kuchni? W ja chciałem... czym zrobiłeś re reklamę naszemu podcastowi Anusz Widela? Ja chciałem powiedzieć, że e, docelowo to ta ścieżka miała być wyciszona, ale to nie zostało zrobione. Ja mam nadzieję, że włodarze Radia Podcastofon e, to e, zmienią. A i poza tym chciałem powiedzieć, że było fajnie. i może to zabrzmi nieprofesjonalnie, ale ja chciałem udowodnić, że można zrobić, nagrać e, podcast of on live i zrobić e, pizzę i ciasto upiec na przekór. To był, to był mój protest, song w pewnym sensie na, dla tych wszystkich, którzy karmią swoje dzieci nad zlewem albo e, kupują karmę psią. Tak, ale udowodniłeś też, że potrafisz gotować to na żywo i jeszcze coś przy tym robić. Bardzo ładnie. Dobrze, no cieszymy się z otwarcia radia, czekamy aż to ruszy pełną parą i wtedy będziemy mogli sobie słuchać. Przy komputerach oczywiście ci co są albo mają nielimitowane dane w telefonie. Tak, tak, tak, no to jest bardzo fajna idea, tak. Skaczemy dalej, 25 październik również. Martin Lechowicz i podcast Lewatywa Mózgu. Katolicyzm szkodzi. Co byś powiedział o tym? O ja, tym ja, bym powiedział, go w ogóle? ja bym powiedział, że ten podcast nawiązuje do tego, co wcześniej żeśmy mówili, czyli o tym, że Biblia mówi, że nie można być bogatym, czy trzeba być biednym, a tutaj Martin wysuwa taką tezę, że kryzys światowy jaki jest, czy w europejski, który jest, to jest przede wszystkim w krajach Chrześcijańskich czy katolickich. Choć tutaj jest. Z... Ale wiesz, co to jest ogólnie podcast rozrywkowy? Nie wiem, czy widziałeś wersję wideo. Nie, nie, nie. Bo. Nie. No to słuchaj, bo musiałbyś sobie zobaczyć. To jest mniej więcej coś takiego. Martin siedzi sobie przed kamerą, mówi do mikrofonu, z boku jest czat widoczny, czyli ludzie, którzy go słuchają w radio na żywo, coś tam piszą na czacie i on sobie z nimi rozmawia, dzwonią słuchacze mhm. i to jest, powiem ci szczerze. Moim zdaniem typowo prowokacyjny, rozrywkowy taki podcast to jest, no to jest retransmisja, bo to jest audycja w radiu rozrywkowa. Ja bym to tak odebrał. Ale to jest nadawane również w radiu kontestacja, czy nie? Tak, tak, tak, tak, tak. No dobra, czyli... I tu jest takie, wiesz, naśmiewanie się z różnych tematów, no w tym, tym, tym, tym razem popadło na katolicy, że Polak katolik to taki, wiesz, nieudacznik trochę i tak dalej. I prowokowanie słuchaczy do tego, żeby dzwonili rozmawiali, przedstawiali swoje zdanie, a przede wszystkim wpłacali na kontestację. Bo myślę, że to jest też istotne w tym wszystkim, prawda? Mm, chyba tak. Nie wiem, może. może. <laughs> Dobra, no to lecimy dalej. 25. Również audycja mobilnych i Geek Cloud. A przepraszam, Paweł, Paweł ja tylko chciałem no. powiedzieć jedną rzecz. Masz rację i tu trzeba jedną rzecz oddać Marto, Martinowi Lechowiczowi, że potrafi robić, wiesz, mówić, jak to, mówić, maga dane, mówić bez kartki i czasami nie z sensem, hmm. ale w większości to mówi z sensem. Na, to ten, na ten temat, który powiedziałeś przede wszystkim. tak? No dokładnie. Dobrze, proszę Cię no, opowiadać dalej słuchaj, mówię tak, poradnik początkującego podcastera. Tutaj wraca temat, który już nieraz był poruszany. Być może ty, słuchaczu, albo ktoś z twoich znajomych zastanawia się nad tym, czy może poprowadzić swój podcast, bo słucham, bo mi się podoba, bo mam coś do powiedzenia, mam jakieś hobby, tylko nie wiem, jak to zrobić. I tutaj ja bym wszystkim polecił tą audycję, chociaż może ona tak w połowie, to jest o radiu, o prowadzeniu radia i takich bardziej profesjonalnych już tematach, jak jakieś miksery, mikrofony drogie i tak dalej, ale... Dużo też jest informacji takich cennych, jak zacząć, jak się przygotować, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób ten dźwięk nagrywać, w jaki sposób ten dźwięk obrabiać i tak dalej, i tak dalej. Słuchałeś? Oczywiście, no jestem podcastologiem, więc powiem, musiałbym, musiałem tego wysłuchać. Ja tylko żałuję, że nie wiedziałem, że oni wtedy będą nadawać, bo chętnie bym tam zadzwonił. Tutaj mm -hmm. mamy w, w nocy na redaktor, redaktorskiej napisane, że autorami jest Kajetan Krykwiński i Damian Stadkiewicz, ale nie było... Ale są też goście. Ale nie było ani jednego, ani drugiego, bo to ktoś inny prowadził w zastępstwie, ale był też gość, którego tutaj przy okazji... Grzesiek Ciesielski tak, był. Z podcastu, na pewno. Tak, z podcastu Przedział Rozmów. I ja tutaj chciałem gorąco tak. pana pozdrowić. I jeszcze był ten kolega z Bielska. Tak. Bajtiter? Bajtiter, chyba tak. To z kontestacji. Też fajny. Ten pan, ja nie mm -hmm. pamiętam w tej chwili, jeżeli on to będzie słowo, to ja go bardzo przepraszam, ale on mi utkwił w głowie przede wszystkim z prowadzenia w kontestacji. Krzysztof, Bald By Krzysztof z Bielstowia. Tak, prowadzenia, z prowadzenia audycji wywiadu miesiąca. Także tutaj. Tak, tak. tak powiem tak, tak. szczerze, że on naprawdę naprawdę wyrasta na takiego, wiesz, profesjonalistę i tutaj podało nawet, nawet Grzesiek był zaskoczony, że tak profesjonalnie, czy powiedzmy tak płynnie, tak z sensem, do, do, dobitnie tłumaczył tam jakąś kwestię, w tej chwili pamiętam, o, o którą to chodziło, ale tak to było, utkwiłem to. Nawet taki znany krytykant, jakim jest Blacha, był mhm. usatysfakcjonowany i ja się bardzo cieszę, że powstała ta, tylko wiesz co, ja bym osobiście... Chciał, żeby była jakaś klamra spinająca, to, bo tutaj było właśnie powiedziane konkretnie tak. Bardzo fundamenty to były. No. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to nawet jak będziesz nagrywał na, do patyka, będziesz mówił, to będziesz miał posłuch, i wtedy automatycznie, jeżeli ciągniesz tego bakcyla, połkniesz tego bakcyla, to będziesz chciał sobie podwyższać jakość, jakość, jakość tak? sprzętu, którym nagrywasz i po prostu. Praktycznie każdy tak zaczyna, tak. Że, że, że zaczynałaby zacząć, a później wiesz słucha kolegów, pyta o różne rzeczy, korzysta z porad, doczytuje i rozwija się, też zauważa sw swoje niedociągnięcia. Tak jest i tutaj po prostu, wiesz co, e, bardzo fajnie, ja bym chciał, żeby oni zrobili taką podsumowującą audycję, czyli, czyli po prostu tak jak tutaj właśnie mi się podobało, jak właśnie mówił e, pan Ciesielski, mówił tak, jeżeli na przykład mam taki mikrofon, to do tego mam na przykład taki mikser, albo mam taką kartę jakąś zewnętrzną, Czyli tu mam jakiś sprzęcik, prawda, W wartości takiej i takiej i do tego po prostu darmowych, darmową stronę jakąś tam w WordPressie i żeby przypomnieli, jeśli chodzi o ten hosting, prawda, że gdzie można wrzucać te, um, gdzie można wrzucać te pliki, odcinek. odcinki swojego podcastu i na przykład, że można robić to na jakimś hostingu darmowym albo można sobie wykupić za tyle i tyle na przykład tutaj w Polsce czy za granicą czy gdzieś tam i wtedy też można mieć... Te pliki, tylko trzeba pamiętać, że, od, że ten tak zwany serwer, czy zbieramy na serwer, to wtedy się co roku odnawia, opłaca to. O, to jeszcze te, takie mhm. coś by mi brakowało. I wtedy każdy sobie może Dobrze. wybrać to, co mu, mu pasuje. Ja jestem bardzo, yy, no naprawdę zadowolony. Jedna z ciekawszych audycji, powiem szczerze. Tak, i też mocny pretendent do typu tygodnia, o, o czym jeszcze będziemy mówić. Mhm. A teraz... Wiem, że jeszcze będzie taki poradnik właśnie w e, Radio Podcastofon i będzie cykl takich e, pogadanych na temat, jak sobie radzić z technicznymi sprawami, jak prowadzić podcast. No ja jeszcze, jeszcze, Pozdrawiam no, Andrzeja. No? Jeszcze, jeszcze wrócimy na moment pod koniec. Ja poproszę Cię do tego tematu. Dobrze, proszę, Kontynuujemy. Dobre. Teraz wielkie uderzenie, czyli RSK e, kratka 80. 84 tak, Richard Bachman. Tutaj Mando, powiem ci, że spisał się świetnie. Podcast Radio SK, oczywiście. Mhm. Już raz była mowa o Richardzie Bachmanie, to jest pseudonim Stephena Kinga, a tutaj przy, przy okazji omawiania książki chyba Wielki Marsz, czy coś takiego. A, natomiast tutaj mamy um, przedstawioną sylwetkę Richarda Bachmana jako człowieka, bo a, sam pseudonim to nie wszystko. Otóż King postanowił, że zbuduje tą postać w pełni i nawet ta postać posiada zdjęcie, posiada życiorys, jest to już pan niestety zmarły, to też King go uśmiercił. I masa, masa takich no, bardzo smakowitych ciekawostek, które Mando wyciągnął w tym odcinku. Dla mnie to, kurczę, była rewelacja, naprawdę ze zapartym tchem słuchałem. W ogóle nie wiedziałem o takich rzeczach, no byłem zachwycony. A Dodatkową ciekawostką, która już zupełnie mnie zaskoczyła, było swego rodzaju zapętlenie, że Richard Bachman, czyli w sumie pseudonim Kinga, również miał swój pseudonim i właśnie pisywał pod pseudonimem George Stark, co już jest podwójnym pseudonimem tegoż autora. Bardzo fajna historia, niezłe zapętlenie i niezła w ogóle jazda. I jeszcze jest wytłumaczone, dlaczego King pisywał pod pseudonimem że wynikało to, no z czego to wynikało, to może już nie będziemy wszystkiego zdradzać, a słuchajcie sobie, no naprawdę świetny, świetny odcinek. No to gratulacje. No zresztą Mando trzyma poziom, to trzeba przyznać. Bardzo dobry odcinek i jeszcze Mando tutaj nam zdradza. Zresztą Mando miał rodziny w sobotę, wszystkiego dobrego. dobrego od odra... I wszystkiego dobrego od razu dla kogo? Dla Arka też będzie miał rodziny. To składa redakcja podcastofonu. A Mado mówi, że jest z żoną przy nadziei, w oczekiwaniu dziecka. Ojejku. I jak będzie to dziecko miało na imię? Stefek. Jeżeli chłopiec, a Kinga jeśli dziewczynka. Tak. Jest e, jeszcze kolejny odcinek, Magadka numer 50, co tam iPad mini jest nowy iMac. I tutaj mamy właściwie powtórzenie tej konferencji i omówienie jej. To samo, co było w, w Nadgryzionych i mam wrażenie, że sporo rzeczy jest dosłownie powiedzianych prawie, że w ten sam sposób Ja miałem wrażenie, że już raz to gdzieś słyszałem dodatkowo smaku dodaje to, że Przemek nabył właśnie, tydzień temu nabył akurat iPada i już chciałby go chętnie odsprzedać żeby kupić sobie nowszego iPada który jest z lepszym procesorem masz rację, zgadza się to jest podcast o tematyce makowej około makowej w innym wydaniu też ciekawym Kolejnym, ostatnimi dwoma podcastami, o których my wspomnimy jest Kazanie Pogrzebowe, część druga księdza doktora habilitowanego Piotra Natanka, a którym jest kontynuacja tego tematu o którym wcześniej powiedzieliśmy. I ostatnim podcastem, który jednocześnie jest moją nominacją do podcastu tygodnia, jest Dekompresor. Świeży nowy podcast, który się pojawił, o którym mogliśmy usłyszeć w Magadze. Tutaj panowie dziękuję serdecznie za anonsowanie tego podcastu. Jest to podcast o tematyce, jak wcześniej żeśmy mówili, około komputerowo-internetowo-sprzętowej. I to ze swojej strony wszystko. To jest mój typ tygodnia, Paweł, więc proszę coś zapisać. Kompresor Co numer 7. Neutralność sieci. Segmentacja, ograniczenia, przywileje, e, czy to powinno dotyczyć internetu, znak zapytania. Gratuluję chłopakom, okay. Ja do tego chciałbym dorzucić moje typy tygodnia. Pierwszym to będzie Radio Stephen King, Richard Bachman. Zdecydowanie no, najlepszy podcast tego tygodnia bardzo fajny i koniecznie do posłuchania. A drugi, tak przekornie, to dałbym bez kitu za Lubię Bzy co i za to karaoke. Sami mówią w odcinku, że to chyba najlepszy odcinek i powiem Wam, że ubaw popachy. Posłuchajcie sobie również wyróżnienie. Dziękujemy serdecznie. Kłaniamy się i zapraszamy na, na kolejny, kolejny przegląd. przegląd. Będzie, będzie. Za tydzień już. Okay, dzięki bardzo. Hej. ma cześć. Najlepsze polskie podcasty. Najlepsze polskie podcastowe głosy.